Dywersja Listopad 1942 roku był przełomowym miesiącem II wojny światowej. Wojska radzieckie nie dopuściły do zajęcia Stalingradu, stwarzając tym sposobem ciężką strategicznie sytuację dla niebezpiecznie wysuniętych armii niemieckich na Kaukazie. Rommel, rozgromiony przez Brytyjczyków w bitwie pod El Alamein, cofał się, opuszczając Egipt i Libię. Silny desant amerykańsko-angielski, całkowicie zaskakując przeciwnika, opanował Maroko i Algier. Jasne było, że wojna przewaliła się przez swój przełomowy moment. Skończył się okres zwycięstw niemieckich, inicjatywa wojenna przechodziła w ręce wrogów Rzeszy. Komenda Sił Zbrojnych w kraju uznała właśnie ten czas za odpowiedni do wzmożenia akcji dywersyjnej. Przystępowano do organizowania nowych komórek dywersyjnych, powołano do życia centralne kierownictwo dywersji, które z czasem stało się znane pod nazwą Kedyw. I stało się, że dla Zośki i części kolegów nadszedł czas zmiany służby. Przez półtora roku pracowali w małym sabotażu. Przez cały ten czas, przez lata 1941 i 1942, mały sabotaż szedł w pierwszej linii Polski walczącej. Teraz nadchodziły inne czasy. Walka pod okupacją miała nabrać ostrzejszego wyrazu. Jej znamieniem stawał się pistolet, granat i dynamit. Nadchodziły czasy dywersji, i dywersyjne oddziały miały teraz wystąpić w pierwszej linii podziemnego polskiego frontu. Wawer będzie trwał i będzie aż do powstania pełnił swą ciężką i niezbędną służbę. Akcje małego sabotażu, prócz Wawra, uprawiać zaczną i inne organizacje Polski podziemnej. Ale mały sabotaż nie będzie już jednak najbardziej eksponowanym narzędziem przeciwokupacyjnym. Zośka, Alek, Rudy i część jego kolegów, m.in. grupa młodzieży Petu, która przed niedawnym czasem włączyła się do Szarych Szeregów, oderwani od małego sabotażu, zostali zaliczeni do świeżo tworzonych przez kierownictwo Szarych Szeregów grup szturmowych, GS. Zaś owe GS włączono do tych nielicznych oddziałów sił zbrojnych w kraju, które już miały szczęście prowadzić czynną akcję bojową oddziałów dywersji. Jasne było, że półtoraroczna praca w małym sabotażu dała grupom szturmowym tyle zaprawy i wyćwiczenia, że muszą się w służbie dywersji wybić tak samo na czoło, jak wybiły się w służbie małego sabotażu. Ambicji, i to mocnej ambicji, Nigdy tym młodym ludziom nie brakowało. Rozpoczęło się wszystko od gruntownego szkolenia do nowych zadań. Wykłady teoretyczne, ćwiczenia praktyczne, wypady w teren, opanowanie nowych umiejętności technicznych. Wszystko to zajmowało dużo czasu. Im prędzej, tym lepiej. Gdy pierwszy raz dostali broń do rąk, przeżyli emocje jedyną w swoim rodzaju. Nareszcie. Odwiedzając się wzajemnie i wymieniając poglądy na temat nowej służby Umacniali w sobie decyzje, którym przypisywali swe mało sabotażowe osiągnięcia Maksimum odwagi i maksimum rozsądku Starannie opracowany plan i dobrze przeprowadzone rozpoznanie O, tych zasad trzymać się będą zębami Te zasady muszą im dać w ręce powodzenie Tak jak dawały im powodzenie w wawrze gdy dowiedzieli się, że pierwsza akcja wyznaczona została na sylwestrową noc 1942-1943 roku, oczy zapłonęły im z uniesienia. Ale gdy w chwilę potem usłyszeli, że z ich paczki weźmie udział tylko pięciu ludzi, rozczarowanie było tak wielkie, iż nie mogli go pohamować. Wśród szczęśliwych wybrańców znaleźli się Zośka i Rudy. Alek? Tym razem pozostał na lodzie. Ci, przyśpiewując wesoło, maszerowali do domu. Tamten wlókł się skwaszony i osowiawy. Mieszkanie Rudego zamieniło się w laboratorium, w którym przez kilka dni przygotowywano sylwestrową robotę. Ile pomysłowości trzeba było użyć, by nie wzbudzić zaniepokojenia rodziców i nie zdradzić się z tym, co się dzieje w pokoju młodego człowieka. A działy się tam rzeczy, które by przerażeniem przejęły serce każdego mieszkańca kamienicy, gdyby wiedział. Pod okiem instruktora przygotowywano miny do wysadzenia torów kolejowych, sporządzano zapalniki elektryczne i czyniono szereg innych przygotowań, o których nie ma potrzeby rozwodzić się na tych kartkach. W pewnej popołudniowej godzinie pod jednym z sąsiednich domów stanęło niczym nie wyróżniające się auto. Do auta Zośka i jego towarzysze znieśli kilka paczek. W parę minut później pędzili już ulicami miasta w kierunku Pragi, potem jedną z szos na wschód. Zima tego roku była łagodna. W zatłoczonej budzie auta było ciepło i wesoło. Wszyscy śmiali się i dowcipkowali. Czuli się świetnie. Zajechali na miejsce w okolicę Kraśnika, grubo przed północą. Rozpoznanie przeprowadzone zawczasu stwierdziło, że najodpowiedniejszym miejscem na wywołanie katastrofy jest wielki łuk zakrętu toru, przebiegający lasem. Właściwa dla roboty pora wypadała na godzinę między północą a trzecią raną. Auto Wjechało w bezdroże leśne i tam stanęło W odpowiednich miejscach wystawiono ubezpieczenie Wszyscy inni zabrali się do zakładania kilku min W pewnych od siebie odstępach I dopiero teraz stwierdzono popełnienie niedorzecznego przeoczenia Ziemia była zamarznięta, a nie wzięto ze sobą kilofów Nie było jednak czasu do długich namysłów Zabrano się więc raźnie do podkopywania torów za pomocą pilników, noży kieszonkowych, nawet korby samochodowej. Mróz wzrastał, kopano więc energicznie. Rudy ubezpieczał robotę, stał samotnie nad torem, wysunięty o sto metrów od kolegów. Dłużył mu się czas, marzł. Naraz wydało mu się, że słyszy jakieś kroki. Wstrzymał oddech. Niewątpliwie ktoś idzie. Miga zresztą światło kieszonkowej latarki. Ładny początek, myśli Rudy i zdenerwowanie wzmaga w nim niepokój. Co robić? Ostrzec kolegów czy działać samemu? O, gdy się jest pierwszy raz na takiej robocie, lepiej nie odgrywać bohaterskiej roli. Więc tak cicho, jak tylko może, posuwa się Rudy w kierunku pracujących. Chwila szeptania, krótki rozkaz, i trzech ludzi wysuwa się nieco naprzód. Widać już wyraźnie idącego wielkiego mężczyznę. Jeszcze chwila i trzej młodzi ludzie usiłują stłumić chęć do śmiechu. Nie ulega żadnej wątpliwości, że idący mężczyzna jest zawiany i że wraca z jakiegoś wesołego Sylwestra o w jednej chwili, gdy w świetle własnej latarki ujrzał lufy skierowanych doń pistoletów. Przez kilka godzin musiał biedaczysko marznąć w areszcie dywersyjnym pod otwartym niebem. Robota skończona, miny założone, zapalniki włączone, obserwatorzy wystawieni. Praca gotowa akurat na właściwy czas. Z dalekiego świata Idzie charakterystyczne dudnienie, gra i ciężkie sapanie nadjeżdżającej lokomotywy. Obserwator Zośka pierwszy raz w życiu pełni tę funkcję, więc we wzruszeniu i natężeniu stara się wszystkimi zmysłami właściwie określić sytuację. Nie wolno mu popełnić błędu. Nie wolno mu spowodować wybuchu ani wcześniej, ani później, tylko we właściwej sekundzie, jeśli ciężki wysiłek wielu dni ma dać owoce. Pociąg jest już tuż, tuż. Zośka chłonie go wzrokiem, wstrzymując ze wzruszenia oddech. Jeszcze pięćdziesiąt metrów, jeszcze trzydzieści, jeszcze dziesięć. Ognia! Wrzeszczy całą siłą płuc, by przekrzyczeć sapanie lokomotywy. Miner nie mniej od obserwatora wzruszony włącza zapalnik elektryczny i z przestrachem stwierdza, że wybuch nie następuje. Zapalnik zawiódł. Odruchowo szarpie za przewód elektryczny, by uruchomić dołączony doń zapalnik pociągowy. Spóźniony o niecałą sekundę wybuch wstrząsa powietrzem jak huk najpotężniejszych gromów. Ogień i żelazo wytryskują tuż sprzed lokomotywy. Udało się! Udało się! Chaos huków i zgrzytów miesza się z potężnym trzaskaniem łamanych wagonów i złomotem walących się z szyn wózków. Zośka wraz z innymi pędzi co sił do kłębowiska pogruchotanych i rozwalonych wagonów pociągu towarowego i ciska butelkę z zapalającym płynem. W minutę potem szereg wozów płonie mocnym czerwonym światłem, a w blaskach pożaru widać wyraźnie wywaloną na bok lokomotywę spiętrzone w nieładzie wagony. Sześć z nich pogruchotanych i wywróconych w rowie. Z paru wyrwanych boków wygląda niemiecki sprzęt wojenny. Sprzęt, którego przeznaczeniem był front w Rosji. Ich pierwsze zadanie dywersyjne wykonano ze stuprocentowym powodzeniem. Tak właśnie, jak być powinno. W tę sylwestrową noc kilkanaście takich samych jak oni zespołów wykonuje pod ogólnym dowództwem podpułkownika Oliwy tę samą robotę. Odjechali. Punktualnie o godzinie 24.00 samochód zatrzymał się w białym polu. Żołnierze stanęli w szeregu, kierownik dywersji, podpułkownik Oliwa... Odebrał w chwili narodzin nowego roku wojskową przysięgę od szofera, który tą akcją zaczynał służbę. Był to jeden z nielicznych i pierwszych w roku 1943 uroczysty moment dla Wojska Polski Podziemnej. Uczestnicy zdawali sobie sprawę z wyróżnienia, jakie ich spotkało. Iż mogli tak właśnie spędzić noc sylwestrową. Będą ją długo pamiętali. Samochód wraca do Warszawy z pośpiechem. Nagle szarpnięcie w bok, zgrzytku, gwiazdy na niebie pędzą w dół, ziemia unosi się ku górze. Nogi, kolana, głowy, wszystko jednym kłębowiskiem i cisza.